wróćmy jeszcze na chwilkę do naszej tutaj dzisiaj historii i spróbujmy zobaczyć w tej postawie boaza wobec ród w stosunku do ród obraz naszego odkupiciela w stosunku do nas jak już wcześniej mówiłem patrząc na tą księgę w taki sposób typologiczny można zobaczyć tutaj wiele różnych ciekawych podobieństw i obrazów tego jak Boaz reprezentuje w tej historii Pana Jezusa Chrystusa a ród jest obrazem Kościoła i patrząc na tą, na tą dzisiejszą historię możemy tutaj dostrzec takie właśnie podobieństwo. Pierwsze Rut trafiła na pole należące do Boaza. Mogła pójść na jakiekolwiek inne pole, ale akuratnie trafiła na to pole i wierzę, że było to zrządzenie Boże i że był w tym palec Boży tak jak i w naszym życiu to, że akuratnie w moim przypadku pojechałem na wakacje do Darłówka i tam wpadła mi w oko jakaś dziewczyna i za nią zacząłem chodzić i ją podrywać było częścią Bożego zamysłu aby mi zaświadczyć o Chrystusie, że to ona właśnie zaczęła mi cytować Biblię i dała mi książkę do przeczytania i świadczyła mi swoim życiem o Jezusie i że Bóg właśnie użył takiego sposobu, czegoś co w tamtym czasie, jako osiemnastoletniego chłopaka dla mnie było właściwie no, najważniejszą sprawą mojego życia mieć jakąś dziewczynę fajną to było mi w głowie i tak się stało, tak właśnie się przydarzyło, że Bóg się posłużył taką dziewczyną, żeby mi złożyć świadectwo o Jezusie. Gdyby jakiś kolega mi o tym mówił, gdyby jakiś kaznodzieja na ulicy coś tam głosił, pff, ja bym w ogóle tego nie słuchał. Ale tutaj, że nie było żadnych innych alternatyw za bardzo, była jedna taka, co mi się tam podobała i z którą chciałem spędzać czas, no to jak mówiła, no to słuchałem Kłóciłem się w swoje racje i przedstawiałem, Ale słuchałem. I Bóg powoli, powoli, powoli w moim sercu zaczął wykonywać swoją pracę. I w życiu każdego z Was w jakiś swój sposób Bóg postawił takich ludzi w takim czasie, który był odpowiedni dla Was. Znalazł nas w różnych miejscach. I możemy mówić no jak, jak to, jaki to dobry zbieg wiek, że akurat nie wtedy tam pojechałem, że wtedy akurat nie się z nią spotkałem ale wierzę, że to był Boży palec Boże zrządzenie, Boża łaska w moim życiu, że tak się stało że akurat nie tam się spotkaliśmy i że tam był czas na to dla mnie też żeby czytać tą książkę, którą ona mi dała myśleć o tych rzeczach zastanawiać się nad tym, co ona mi mówi przyglądać się, jak ona żyje i to, to prowadziło w końcu do mojego nawrócenia po drugie, czytamy tutaj, że Boaz zauważył ją na tym polu. Zwrócił na nią uwagę. I psalmista pyta, kimże jest człowiek, że on pamiętasz? Kimże jest syn człowieczy, że na niego zwracasz uwagę? I jest to uzasadnione pytanie. Nie jest to takie jakieś które tak psalmista zadaje, żeby mu pasowało do psalmu. Ale jest to bardzo ważne, głębokie pytanie. Kimże jest człowiek, żeby Stwórca wszystkich rzeczy, ten, który ma wszystko, któremu niczego nie brakuje, który ma szczęście sam w sobie, obfitość sam w sobie, jest światłością i czystością i szczęściem i niczego mu nie brak? Kimże jest człowiek, że Bóg na niego zwraca uwagę? Jak w jednym miejscu czytaliśmy, człowiek jest jak robak. Jesteśmy nieczyści, jesteśmy nieprawi, nie jesteśmy sporyliwi, łamiemy nasze własne słowa, pod wieloma względami jesteśmy odrażający dla, dla Boga. I Właściwie Jaki Bóg ma w tym interes, już tak mogę brzydko powiedzieć, żeby z nami cokolwiek mieć do czynienia? Co uzyskuje, że się z nami zadaje? Że ma o nas staranie? Czy coś by stracił, gdyby jednym słowem zniweczył cały ten świat? Czy cokolwiek by mu ubyło? Czy cokolwiek by mu zbywało? Jeśli właściwie rozumiemy jego naturę, to nie. Iż on ma wszystko w sobie On nie potrzebuje czegokolwiek z zewnątrz Tak jak my Żeby go uzupełnić On nie potrzebuje, żeby ktoś Z zewnątrz go kochał I żeby ktoś z zewnątrz go chwalił I ktoś z zewnątrz mu dziękował On tego wszystkiego nie potrzebuje Apostoł Paweł to dobitnie twierdzi W, w dziejach apostolskich, kiedy tam głosi na Arobatu, mówi Bóg niczego nie potrzebuje, jemu się nie służy rękami ludzkimi to nie jest tak, że on czegokolwiek od nas potrzebuje, mówi niczego nie potrzebuje ma wszystko a więc czemu na nas zwraca uwagę czemu się o nas troszczy czemu o nas myśli nie jest pytanie, które łatwo odpowiedzieć to co Bóg nam o sobie mówi to to, że tak mu się upodobało że czyni to według zamysłu swojej woli że tak mu się upodobało że ukochał nas że postanowił nami się zająć w naszym upadku, w naszej niegodziwości w naszej nieprawości że, nie, że postanowił nie zostawić nas i nie skazać nas na konsekwencje naszej nieprawości, naszego grzechu ale postanowił niektórych uratować, niektórych zbawić też powie to nie fair dlaczego tylko niektórych dlaczego dlaczego tylko niektórych tak mu się ukudowało czy byłoby fair gdyby wszystkich zatracił czy wtedy byśmy powiedzieli że to było fair wszyscy sprawiedliwie poszliby na śmierć czy to byłoby fair pewnie tak jest w razie jak to mamy normę, co to znaczy dla nas sprawiedliwe dla Na niektórych to byłoby sprawiedliwe, żeby wszyscy zginęli wtedy tak, wszyscy, sprawiedliwi, wszyscy zgrzeszyli wszyscy odpadli od chwały Boże więc niech wszyscy zginą a jeśli on okazuje jakimś łaskę a innym nie okazuje jakiś sobie wybiera i jakimś okazuje łaskę to czy chcemy mu zarzucić, że to coś czyni źle Tak jak Pan Jezus opowiedział o tym o tym zarządcy, który sobie wziął tych różnych pracowników o różnych porach i tak mu się podobało, żeby wszystkim zapłacić tyle samo, czy to było fair? o ci, którzy przyszli ostatni, co się cieszyli z tego ale ci, którzy cały dzień pracowali chociaż na tyle się mówili, dla nich to już nie było fair już się poczuli skrzywdzeni Widzicie? to jest nasza norma sprawiedliwości nasze ludzkie myślenie Dlaczego Bóg zwraca na nas? Dlaczego nas sobie obradł, nie kogoś innego? Dlaczego nad nami się zlitował? Dlaczego nam okazał taką łaskę? Dlaczego na naszej drodze postawił takich ludzi? Dlaczego do nas przemówił? Ja tego z psalmistą mogę się zastanawiać. Panie, dlaczego taka łaska mnie spotkała? Czymże ja jestem? Cóż, czymże ja się różniłem od tych moich kolegów w szkole? Nic się nie różniłem, to wiele osób niektórych byłem gorszy. Czemu mi okazał taką łaskę? Z tego, co wiem, póki co nikt inny z niej się nie nawrócił. Jestem jedyny z mojej klasy. Ze szkoły średniej przynajmniej. Z podstawówki drugiej jeszcze się nawrócił. Chwała Bóg. Ale, ale czemu? Nie wiem czemu. Po prostu Bóg się ze mną zlitował. Bóg okazał mi swoją łaskę. Bóg mnie wyrwał z tego barna grzechu. Za to jestem mu wdzięczny. I nie sądzę, że Boas zwrócił uwagę na ród, bo ona tam jakaś, jakaś miała jakąś taką aurolę nad głową, czy jakiś, jakimś blaskiem z niej biło, czy coś. Nie sądzę, że cokolwiek takiego było zewnętrznego, co by go pociągało w niej. myślę, włożył w jego serce to Bóg sprawił, że on dostrzegł ją i, i że, że, że do niej podszedł i że z nią tak rozmawiał tak jak i, i my doświadczyliśmy tej łaski z woli Boga dzięki dobroci Boga niezasłużonej łasce Boga i jedyne co nam pozostaje to tak zareagować jak ona zareagowała z wielką wdzięcznością paść mu do nóg i przyjąć go jako Pana i oddać się pod jego panowanie kiedy nam mówi, żebyśmy siedzieli na Jego polu i pracowali, to tego się trzymać. Nigdzie nam indziej nie będzie lepiej, jak na Jego polu. Tutaj jest Jego opieka, tutaj jest Jego bezpieczeństwo, tutaj On się o nas będzie troszczył. To On też będzie sprawiał, że będziemy mieli obfitość nie bez ciężkiej pracy, nie bez zmagań, nie leciutko wszystko. Ale trzeba będzie zbierać cały dzień i mucić po nocy. Ale będzie obfitość, będzie zaopatrzenie, będzie Jego łaskawość. A końcem tego, życie wieczne. Jeśli będziemy się Jego trzymać jemu i na Jego polu pracować. Jak później zobaczymy, Boaz by nie musiał zapłacić jeszcze wysoką cenę, żeby wykupić Noemi i Rut. I wiemy, że nasz pan nie tylko na nas zwrócił uwagę nie tylko nas umiłował ale i On też zapłacił bardzo wysoką cenę żeby nas wykupić Pan Jezus Chrystus zapłacił cenę własnego życia i przelania własnej krwi chcę żebyśmy o tym dobrze pamiętali żebyśmy tego nigdy nie zapomnieli że niezasłużenie ukochał nas w swojej dobroci, w swojej suwerenności wybrał nas i zapłacił wielką cenę za nasze życie, za nasze spawienie. I pozostawił nam tę pamiątkę czegoś znowu, tak zwykłego, czegoś, czegoś takiego codziennego. Kawałka chleba, kielicha wina, może w naszym kraju no. Chcę wchodzić na cały temat Czy to codzienne, czy to codzienne, Zależy u kogo, u nim może nie codzienne, Niektórych może za bardzo W każdym razie W tamtej kulturze, kiedy Pan Jezus to pozostawiał I to, co dla nas To dzisiaj ma świadczyć To, to nie ten chleb nie, jest, nie ma jakichś cudownych Właściwości I to wino nie nabiera jakichś cudownych Właściwości, kiedy nad nim się pomodlimy ale ten chleb i to wino mają nam przypominać o tych cudownych właściwościach tego o czym świadczą o cudownej mocy zbawienia która zrealizowała się w śmierci Pana Jezusa Chrystusa o cudownej mocy przebaczenia i oczyszczenia jaka jest w Jego świętej krwi ten chleb Pan Jezus powiedział to ciało moje, które za nas jest wydane on przypomina nam i świadczy nam O tym, że Jezus Chrystus za nas umarł Samego siebie za nas wydał Aby nas wykupić z naszego grzechu I ten kielich, Pan Jezus powiedział, to kielich nowego przymierza Kielich krwi, która się za nas przelewa na odpuszczenie grzechów W żaden inny sposób nasze grzechy nie mogły być przebaczone i oczyszczone Tylko dzięki przelaniu Jego czystej, świętej krwi i Pan Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Wspominajcie, kiedy łamiecie ten chleb, bierzecie z tego kielicha. Wspominajcie i zwiastujcie śmierć Pańską, aż przyjdzie. I to chcemy czynić. Ten chleb łamiemy na jego pamiątkę. kielich, błogosławimy na pamiątkę Jego krwi, pochylmy nasze głowy. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że zwróciłeś na nas uwagę, że okazałeś nam łaskę, że tak sprawiłeś, żeśmy znaleźli się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, że postawiłeś na naszej drodze ludzi, którzy zaświadczyli nam o Tobie i wskazali nam na Ciebie i przez Ducha Twojego pociągnąłeś nasze serca ku Tobie, napełniłeś się tą zbawczą wiarą, Dałeś nam, Panie, tą szczególną łaskę, żeśmy stali się Twoimi dziećmi, częścią Twojego Kościoła. I też może niejednokrotnie zastanawiamy się. Przecież niczym się nie różnimy od ludzi wokół. Niczym nie zasłużyliśmy na Twoją łaskę, niczym się nie wyróżnialiśmy. To Ty, Panie, w swojej dobroci, w swojej wielkiej miłości nas wyróżniłeś. To Ty, Panie, zlitowałeś nad nami, wybrałeś nas. Ty okazałeś nam tę szczególną łaskę, której nie pojmujemy. Chcemy Ci za to zawsze dziękować, chcemy zawsze Ci za to chwalić, doceniać to i Panie nie być ludźmi, którzy tak lekko do tego podchodzą, ale chcemy właśnie jak, jak ród paść przed Tobą na twarz z wdzięcznością, z dziękczynieniem, z tą świadomością, że tak wiele nam dałeś, że tak, że, że dlaczego nam, nam, nad nami, Panie, poświęciłeś czas, że, że dlaczego do nas się skłoniłeś, że dlaczego nam dałeś tę łaskę, że nie zasługujemy na to, że pod wieloma względami byliśmy gorsi od innych. A tak wielką łaskę nam okazałeś, tak bardzo się nad nami zlitowałeś. I wciąż, Panie, się nad nami litujesz. I wciąż nas dalej prowadzisz po tej wąskiej drodze życia i kiedy upadamy, podnosisz nas i kiedy ubrudzimy się, oczyszczasz nas składamy Ci hołd i dziękczynienie i z wdzięcznością wspominamy Twoją ofiarę na krzyżu Golgoty gdzie tak wielką cenę zapłaciłeś za nasze odkupienie gdzie tak wielką cenę, Panie, zapłaciłeś w swej śmierci, w swym cierpieniu w Twojej przelanej krwi abyśmy my dzisiaj mogli cieszyć się życiem wiecznym, nadzieją zmartwychwstania i dzisiaj mieć dostęp do tego bogactwa, jakie jest w Tobie i dzisiaj w tym świecie mieć pokój i mieć radość i wszelkie Twe zaopatrzenie Wielbimy Cię, nasz drogi Panie po błogosław prosimy ten flor i kielich i przemawiaj do nas i teraz i pomóż nam z uniżonych serc wdzięcznych uwielbiać Cię, nie? biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha, wyznając naszą jedność z Tobą. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, powstały teraz.